Zygmunt stary, wybitny monarcha czy zbyt łagodny dyplomata i polityk. Na wędzidle trzymany przez swoją żonę Bonę, jak napisał poseł habsburski i jej krajan Jan Marsupin. Trudno o większy kontrast małżonków niż w związku Zygmunta i Bony. Z jednej strony 51-letni mężczyzna, przywykły do kobiet uległych, konserwatywny, ociężały, lubiący spokój i wygodę, jak charakteryzowali go kronikarze. Z drugiej strony 24-letnia kobieta, rządna władzy odnieść polityczny sukces w przybranej ojczyźnie i to wbrew panującej tradycji. Na jego czasy przypadł hołd pruski. Ona doprowadziła do koronowania ich syna Zygmunta Augusta za życia króla. Jak Zygmunt stary przedostatni Jagiellon na tronie Polski i Bona jego żona zmienili historię naszego kraju.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 Zygmunt I należał do osób, u których powierzchowność służy do maskowania duszy. Wielki, ciężki, o wypukłym czole myśliciela i władczym spojrzeniu dużych oczu z silnie zarysowanymi brwiami i wysuniętą dolną wargą sprawiał wrażenie królewskiego mędrca, który innych na wskroś widzi, umie rozkazywać i przymuszać. Mocarz rozdzierający palcami talię kart Potrafił imponująco wystąpić. Tego monarchę cechowała skłonność nie do kompromisów, które osiągnąć potrafią tęgie charaktery, lecz do ustępstw. Niekiedy ma się wrażenie, iż poszukiwał pozoru, byle tylko pozostać bezczynnym w polityce, nie zażądać, nie przycisnąć partnera gry. Świat przemieniłby się niewątpliwie w raj, gdyby zaludniali go wyłącznie tacy jak Zygmunt I. Kiedy obejmował tron w 1507 roku, miał już 40 lat. Nikt nie przewidywał, że ósmy potomek z trzynaściorga dzieci króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki będzie panował aż 41 lat. Na początku był księciem bez przydziału, księciem tułaczem. Podróżował i wędrował po dworach królewskich swoich braci. Najdłużej był w budzie u najstarszego brata króla Węgier i Czech Władysława II. Czy tam pana zdaniem nauczył się najwięcej jak uprawiać władzę? Sądzę, że najwięcej Zygmunt nauczył się samodzielnie już, borykając się z trudami zarządzania na niedużym stosunkowo obszarze, a mianowicie na terenie księstwa Głogowskiego, najpierw, a potem Opawskiego w latach 1499-1501, wydzielonych mu właśnie przez Władysława. Jak wiemy z historii Śląska, Zygmunt okazał się bardzo zapobiegliwym, dobrym, umiejętnym gospodarzem. Oczywiście splendor dworu królewskiego w Budzie i Pradze, szczególnie dwór nad Dunajem w stolicy Węgier, będzie z kolei bardzo ważnym wzorem dla Zygmunta, kiedy obejmie tron w Krakowie, próbując temu splendorowi południowych stolic jagiellońskich dorównać, a dorówna mu ostatecznie, a może nawet pod pewnymi względami, przewyższy dzięki królowej Bonie, dzięki wpływom włoskich architektów i otwarciu na najnowsze prądy wówczas kulturalne, architektoniczne, artystyczne związane z renesansem włoskim. Wracając do pytania o jego bezdomność, kiedy umierał Kazimierz Jagiellończyk, matka żywiła takie plany, by Zygmunt obsadził tron w Wiedniu jako bliski krewny dynastii habsburskiej. Przypomnijmy, że kiedy Zygmunt obejmie tron w Krakowie, później będzie przecież jedynym chyba w historii Polski, Elektorem Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, i jego głos jako głos opiekuna małoletniego wtedy bratanka, króla Czech i Węgier, Ludwika, zdecyduje o tym, iż na tronie w Wiedniu zasiądzie. Karol V, wielki cesarz z dynastii Habsburskiej. Ale kiedy Zygmunt był jeszcze młodym księciem, matka liczyła, że to może on właśnie zdoła dotrzeć kiedyś do tronu w Wiedniu. Jeśli nie tam, to może w Mołdawii, która była przecież księstwem lennym Królestwa Polskiego. Ani z tego, ani z tego planu nic nie wyszło i dlatego Zygmunt musiał spędzać te lata dojrzałej młodości na dworze swojego starszego brata Władysława, pocieszając się z wybraną przez siebie nieformalną towarzyszką życia, z którą zresztą dochował się syna, później uczynionego dostojnikiem kościelnym i przechodząc właśnie dopiero w ten nowy etap swojej kariery politycznej wraz z nadaniem mu przez Władysława księstwa Głogowskiego i Opawskiego. Zygmunt Stary doczekał się wreszcie korony w 1507 roku, ale był wtedy także namiestnikiem, czy sprawował władzę, którą dał mu brat Władysław II nad Śląskiem. Dlaczego oddał Śląsk Władysławowi II? Przecież mógł ponownie przyłączyć tę dzielnicę do Polski. Sprawa nie była taka prosta. Przyłączenia do Polski nie życzyło sobie najsilniejsze przede wszystkim miasto na terenie Śląska, Wrocław. Nie wspomnieliśmy o tym w czasie naszej poprzedniej rozmowy o czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka, ale wtedy toczyła się centrum chronologicznym tego panowania, wojna, w której Kazimierz Jagiellończyk próbował przy pomocy Czechów zdobyć Śląsk, znajdujący się wtedy pod panowaniem króla węgierskiego Macieja Korwina. I to właśnie zdecydowana wrogość Wrocławia i Wrocławian sprawiła, iż ta operacja zakończyła się fiaskiem, mimo zaangażowanych dużych sił i polskich, i czeskich. Także nie mała część książąt piastowskich, którzy jeszcze na tych ziemiach Żyli, nie była nastawiona pozytywnie do związku z Królestwem Polskim, powiązana interesami gospodarczymi z mieszczaństwem dominującym finansowo w tej dzielnicy. W życiu władczym Zygmunta Starego właściwie powielały się pewne schematy w polityce międzynarodowej, bo i sprawa Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, i sprawa Moskwy. Czy ożenek z siedemnastoletnią Barbarą Zapolią w 1512 roku był tym aktem antyhabsburskim? Przecież Barbara Zapolia była córką antyhabsburskiego magnata węgierskiego, zatem małżeństwo polityczne w dość późnym wieku. Tak, oczywiście miało ono sens polityczny. Chodziło o umocnienie związków dynastii jagiellońskiej z Węgrami. Wiadomo było od wcześniejszych umów króla Władysława Jagiellończyka, syna Kazimierza że Habsburgowie ostrzą sobie już zęby na podstawie umów dynastycznych z Władysławem Jagiellończykiem na trony w Budzie i Pradze, na wypadek opróżnienia tych tronów przez męskich potomków Władysława Jagiellończyka. A żył jeden, małoletni, a więc poszukiwanie dodatkowych zaczepień dla Jagielońskiego panowania na Węgrzech było istotnym ruchem politycznym, który miał zahamować te habsburskie dążenia. Nie zahamował, bowiem już trzy lata później dojdzie do bardzo ważnej umowy, panującego wtedy przecież od kilku lat króla Zygmunta z cesarzem z dynastii Habsburgów. Umowy, która potwierdzi prawa habsburskie do tronu w Pradze i w Budzie na wypadek śmierci Ludwika Jagiellończyka, co stanie się faktem 11 lat później. Ale właściwie co się stało, dlaczego taka zmiana? Po trzech latach od ślubu z Barbarą Zapolią do umowy z 1515 roku, która przekreślała ten polityczny zamysł? Ta odpowiedź jest w Moskwie. Moskwa była od śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku w ciągłym, furiackim niemal rozpędzie militarnej konkwisty czy rekonkwisty, jak kto woli, ziem ruskich spod panowania litewskiego. Iwan III rozpoczyna serię tych wojen w 1492 roku, gdzie po dwóch latach oderwał no, blisko 20 terytorium Litwy. Później ta wojna wznawia się jeszcze raz za życia Jana Olbrachta. Ponownie na początku XVI wieku i natychmiast, kiedy tylko obejmuje tron Zygmunt Stary, próbuje, korzystając ze śmierci Iwana III, kontrofensywy, kontrofensywy nieudanej. W 1507-8 roku udało się tylko Homel przyłączyć wtedy do Litwy. Ale kiedy właśnie zakon krzyżacki po raz ostatni próbuje zrzucić z siebie zależność od Królestwa Polskiego, to właśnie nowy władca moskiewski, Wasyl III organizuje pierwsze przymierze moskiewsko-niemieckie. W tym przypadku chodzi o zakon krzyżacki skierowany przeciwko Polsce i Litwie. W 1517 roku, ale wcześniej już od roku 1512 toczy się Wielka Wojna Moskwy przeciwko Państwu polsko-litewskiemu. Wojna, która przynosi w 1514 roku straszliwą stratę Litwie. No właśnie, Smoleńsk bo... mhm. pada. Wrota do Moskwy, czyli Smoleńsk, niestety zostaje utracony, mimo że było świetne zwycięstwo Hetmana Konstantego Ostrockiego pod Orszą. Polska w klaszczach między Moskwą a Niemcami. Zygmunt Stary, mimo że mówi się o jego porażkach politycznych, przynajmniej w tym dziesięcioleciu sprawowania władzy, próbuje się ratować, próbuje zerwać ten sojusz, co mu się udaje na zjeździe z cesarzem niemieckim w Wiedniu i Bratysławie w 1515 roku. Dlaczego mówi się, że tam zawarte ustalenia miały zmienić zupełnie nieoczekiwanie oblicze Europy? Zanim dojdę do próby odpowiedzi na to pytanie, czy raczej kontrowersji wokół tego pytania narastają w historiografii, zatrzymam się jeszcze na chwileczkę przy owych umowach, jakie Pani określiła rosyjsko-niemieckich. To jest może trochę za daleko idące uogólnienie. Niemcy nie występowały jako jedność polityczna. Natomiast Moskwa rzeczywiście angażuje się w szereg umów, już od końca XV wieku, najpierw z cesarzem, od 1485 roku, a potem drugim podmiotem, o którym już wspomnieliśmy, politycznym, a mianowicie z zakonem krzyżackim z Albrechtem Hohenzollernem właśnie w czasie trwania owej wojny rozpoczętej w 1512 roku przez Moskwę i kontynuowanej przez następnych 10 lat. Strata smoleńska była tutaj... Tak potężnym ciosem w bezpieczeństwo strategiczne już no, Litwy Rdzennej, nie tylko ziem ruskich, ale etniczna Litwa stała niemal otworem po zdobyciu Smoleńska przez wojska moskiewskie. Ten stan zagrożenia udało się ograniczyć przez świetne, jak słusznie przypomniała pani, zwycięstwo pod Orszą odniesione przez prawosławnego księcia Konstantego Ostrowskiego. Do dzisiaj narodowe środowiska na Białorusi obchodzą rocznicę bitwy pod Orszą jako swoje wielkie białoruskie zwycięstwo i bardzo dobrze. Na pewno nie byłoby Białorusi, gdyby bitwa pod Orszą została przegrana, bo po prostu wszystko to zostałoby wchłonięte przez Moskwę. Udało się więc ograniczyć skutki utraty Smoleńska, ale długofalowo był to cios, który musiał wstrząsnąć posadami państwa litewskiego, związanej z nim Polski. I słusznie chyba Jan Matejko zatytułował swój obraz, ten który znamy, kojarzymy jego wspaniały wizerunek, Stańczyka. Ale nie wszyscy pamiętamy, że właśnie tytuł tego obrazu to jest bezpośrednie odniesienie do klęski, jaką był upadek Smoleńska. To jest reakcja Stańczyka, tego symbolu mędrca nadwornego u Zygmunta Starego na wiadomość, która spada jak grom z jasnego nieba, że Smoleńsk padł w 1514 roku. Wskutek tej klęski Zygmunt decyduje się na umowę z Habsburgami. Ta umowa zawarta w Wiedniu w 1515 roku w pewnym sensie odwróciła te dawne marzenia Zbigniewa Oleśnickiego, że to Jagiellonowie kiedyś zajmą miejsce Habsburgów w Wiedniu jako pierwszy ród polityczny w Europie. Rozszerzając w ten sposób wpływy polskie poprzez dynastyczne małżeństwa Jagiellonów. To co zmieniło się od czasów Zbigniewa Oleśnickiego nie nastąpiło na zasadzie jednego aktu z 1515 roku. To był długi proces ewolucyjny, który poprzedzała już wspomniana przeze mnie umowa Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier z Habsburgami. A umowa z 1515 roku, o którą pyta pani, zawarta przez Zygmunta Starego, w istocie podtrzymywała tylko te wcześniejsze ustalenia, a przecież nic nie było jeszcze przesądzone, jeśli idzie o przyszłość rodu Jagiellonów na tronie, w Budzie i w Pradze. Przecież Ludwik, bratanek Zygmunta Starego, który wchodził w wiek męski, jako nastolatek, czy można było przewidywać, że nie doczeka się, bynajmniej nie przekreślał nadziei jagiellońskich na podtrzymanie tego związku domu jagiellońskiego, który panuje nad Litwą, Polską, Czechami i Węgrami. Dopiero tragedia, jaką stanie się bitwa pod Mohaczem z Turkami w 1526 roku, w której zginie. Bezpotomnie Ludwik sprawi, że umowa wiedeńska z 1515 roku między Jagiellonami a Habsburgami doprowadzi do przejęcia tronu w Pradze i części dziedzictwa węgierskiego przez Habsburgów. Części, no bo inną część zaczną kontrolować ofensywnie bardzo nastawieni Turcy. Młody wówczas poeta, późniejszy kardynał Hozjusz, napisał na wieść o zawarciu traktatu z krzyżakami. Powiedz, ktokolwiek przeczytasz te sprawy, czyli nie nazwiesz monarchę szalonym, co mogąc łatwo skończyć zwyciężonym, wzrok mu swój wolał pokazać łaskawy. Pokazał temu, co niedawno jeszcze byłby niewdzięczny, szarpał mu wnętrzności. Lecz bodaj myśl twa w rzecz wejrzeć musiała Zrozumiesz, jeśli się owa sprawa stała Goście maudycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak, a bohaterami Zygmunt Stary i Bona. No i mamy powtarzający się w historii Polski wątek krzyżacki. Krzyżacy w czasach Zygmunta Starego byli już, można powiedzieć, cieniem swojej dawnej potęgi. Starali się jednak zrzucić zależność lenną od Polski. Zygmunt podjął przeciwko krzyżakom kampanię. To był też czas najazdów tureckich i tatarskich. Czy to odpowiedź na pytanie dlaczego nie zmiażdżył krzyżaków naraził się między innymi na krytykę ówczesnego króla duńskiego, który bardzo się dziwił, że Zygmunt nie usunął krzyżaków, włączając Prusy do korony. Powodem szczególnie ważnym tutaj był, jeszcze raz to powtórzę, przebieg wojny z Moskwą 1512-22. I to, że formalny sojusznik Moskwy, Albert Hohenzollern, okazał się na tyle słaby jednak w tym sojuszu, że mimo iż wziął pieniądze od Moskwy na zaciąg wojsk przeciwko Zygmuntowi, nie był w stanie podjąć już realnie żadnej ofensywy przeciwko królowi polskiemu. Umowa polityczna, która brzmi tak groźnie z perspektywy późniejszych wieków, z perspektywy paktu Ribbentrop-Mołotow, to już szczególnie ostry przykład, czy wcześniejszej, równie groźnej dla nas perspektywy rozbiorowego porozumienia Katarzyny z Fryderykiem II. Nie należy oczywiście przesadzać i anachronicznie przypisywać aż takiego znaczenia porozumieniu z 1517 roku. Bo było to porozumienie, które okazało się na szczęście nieskuteczne wtedy. Natomiast kiedy kończyła się już ta dogrywka wojny z Moskwą w postaci wojny wyłącznie między Królestwem Polskim, a zakonem krzyżackim, król zastanawiał się nad tym, jak wybrnąć najlepiej z sytuacji, w której wciąż zakon pozostawał problemem. Gdyby wcielił całe ziemie zakonne do Polski, postawiłby znów na ostrzu noża stosunki z Habsburgami, z cesarstwem, które wciąż traktowało siebie jako prawnego opiekuna zakonu. Formuła, którą wybrał Zygmunt Stary była szczególnie, jak się wydawało, roztropna, bowiem zakon ulegał rozwiązaniu. Powstawało świeckie księstwo w dodatku z luterańskim księciem. I ta właśnie umowa, której symbolem jest hołd pruski w 1525 roku, w tym sensie może być przyczynkiem do polskiej dumy z tolerancji, że była to pierwsza umowa między królem katolickim a władcą protestanckim, luterańskim. Pierwsza w historii świata, zaledwie kilka lat po przybiciu przez Lutra jego tez na kościele w Wittenberce. Jednocześnie z dalszej historii wiemy, że przetrwanie świeckiej dynastii Hohenzollernów w Prusach przysporzy Polsce wielkich kłopotów. I z takiej właśnie perspektywy mamy pretensje do Zygmunta Starego. Dlaczego nie zlikwidował wtedy do końca Państwa zakonnego. Z książki Bona Sforca Marii Boguckiej. Cóż Cię boska nazywać Junoną, Palladą, Cyprydą, lasów bóstwem? Boną, to dość, Juno tylko królową, Brytonia to mądrość, Cynthia żwawą łowczynią, Wenus pięknem jest. Wiano jakie ma Bona lepsze, wyższa od nich, bowiem czym tamte razem Bona sama jest. swój sukces Zygmunt Stary, bo przecież włączył Mazowsze do Polski. Co prawda po tajemniczej śmierci dwóch ostatnich książąt piastowskich i są podejrzenia, że przyłożyła do tego swoją rękę Bona. Jak pan sądzi, panie profesorze, jest tu jakaś spiskowa teoria czy nie? Nie, nie sądzę, raczej z kronik historycznych XVI-wiecznych możemy obserwować z pewnym zażenowaniem całkowitą degenerację dynastii piastowskiej na Mazowszu w ostatnich jej pokoleniach załamanie dojrzałości politycznej, zdolności do kierowania tą dzielnicą przez ostatnich potomków Konrada Mazowieckiego w tej dzielnicy. Sprawa otrucia oczywiście pozostanie pewnie na zawsze niewyjaśniona, ale Bona jest tutaj o tyle wdzięcznym obiektem oskarżeń, wydaje się, że w istocie całkowicie nieuzasadnionych, że czarna legenda, jaka wokół niej narośnie, legenda związana raczej z jej rolą wobec syna wobec jego małżeństwa z Barbarą radziwiłówną i śmierci samej Barbary, niezwiązanej w istocie z żadną trucicielską intencją teściowej, to właśnie ta otoczka przeniesie się ekspostnie jako na sytuację związaną z książętami mazowieckimi. Oczywiście także staranniejsze badania biografii Bony mogą przypomnieć, że wychowywała się na dworze... Neapolitańskim razem z Lukrecją Bordzią. Bordzią, a raczej z jej synami. synami. Skojarzenie Lukrecji Bordzi z Boną Sforcą. W Herbie Sforców, pamiętajmy, ta sylwetka żmij czy węża wciąż słowróżbnie przypominała o szczególnym rodzie i jego tradycjach książąt mediolańskich których trucizna i sztylet były częstym sposobem rozwiązywania problemów politycznych, to wszystko razem tworzyło przesłanki do tej czarnej legendy, która będzie na bardzo różne poczynania Bony się rozciągała. Bona była drugą żoną Zygmunta Starego. Barbara Zapolia zmarła w 1515 roku. Bona miała 24 lata, kiedy wyszła za mąż za 51-letniego Zygmunta Starego. I jak to jest z tym wędzidłem, co to miała Gobona trzymać, jak napisał poseł habsburski i krajan królowej Jan Marsupin? Czy rzeczywiście była demoniczną królową, która opanowała męża i sprawowała faktyczną władzę w Polsce? Kwestii różnicy wieku. To pierwsze nasuwa się jako... Powód, dla którego młoda, pełna energii kobieta przejmuje kontrolę nad starym, zniedołężniałym żonkosiem, pantoflarzem. Różnica w wieku 24 lat to jest taka mniej więcej jak między Władysławem Jagiełą a królową Jadwigą. Jagieło nigdy o wejście pod pantofel królowej Jadwigi nie było oskarżane. A można dać jeszcze dużo bardziej drastyczny przykład ostatniego małżeństwa Władysława Jagieły, kiedy Szczęśliwy Małżonek było 53 lata starszy od swojej małżonki, Sonki Holszańskiej. Myślę, że powody do tej legendy, dominatorki są rozmaite. Pierwszy, bo ona przebywa z Włoch, niezwykle wykształcona. Tradycji, która jest przyjmowana w Polsce, w kraju Sarmatów z pewną nieufnością, bo tradycja włoska to jest tradycja już wtedy znanego sekretarza Republiki Florenckiej Niccolò Machiavelliego. To jest tradycja podstępu racji stanu, ragione di stato, jak to Włosi wtedy właśnie formułują, której można podporządkować całkowicie moralność, unieważnić, wziąć w nawias moralność chrześcijańską. To jest oczywiście także tradycja, o czym już mówiliśmy, trucizny, sztyletu. Czy to znaczy, że Bona wszystkie te tradycje wzięła ze sobą z Włoch do Polski? niekoniecznie Kiedy przybywała do Polski jako śliczna, bo tu wszystkie źródła się zgadzają, że była bardzo atrakcyjną blondynką, czarnooką, niską, ale bardzo piękną. Już rozmaite powieści romansowe o niej były wydrukowane, m.in. hiszpańska powieść, kwestia miłości, kwestione d'amor. A więc słynna piękność to na pewno mogła podobać się starzejącemu się, ale przecież jeszcze nie całkiem staremu królowi mogła przez to zdobywać jakiś wpływ na niego, ale król był obdarzony i naturalnym poczuciem majestatu, dziedzica wielkiej już dynastii i doświadczeniem w sprawowaniu władzy i oparciem także w Radzie Królewskiej, które wszystkie razem wykluczały całkowite oddanie steru władzy młodej, energicznej, pięknej Włoszce. Powodem, który wzmacniał czarną legendę wobec Bony, była jej no, niezwykła energia w kształtowaniu własnego bogactwa w Królestwie Polskim. Zbierała ziemię, nadania, bardzo gospodarnie prowadząc. To oczywiście budziło zazdrość magnatów w Polsce i na Litwie. A co do opinii habsburskiego polityka, którą pani przytoczyła, to trzeba wreszcie przytoczyć trzeci powód, dla którego taka opinia mogła być sformułowana. To jest właśnie osoba mówiącego. Habsburgowie byli głównymi wrogami politycznymi dla Bony, bowiem Bona nie przestała myśleć oczywiście o swoim dziedzictwie włoskim, o Mediolanie, z którego została wyparta najpierw przez Francję, potem przez swojego stryja Lodowico Ilmoro. Tu już w latach dwudziestych XVI wieku, kiedy była od 1518 roku królową Polski, głównym wrogiem na tym terenie północnych Włoch stały się już nie Francja, nie Lodowico Ilmoro, który już wtedy nie żył, ale właśnie Habsburgowie, cesarz Karol V. I Habsburgowie jednocześnie starają się w tym czasie przejąć kontrolę finansową nad częścią doradców Zygmunta. To niestety ta smutna tradycja na pewno już wtedy jest na polskim dworze obecna. Kupowanie wpływowych doradców Królestwa Polskiego przez regularnie wypłacaną im pensję przez obcy dwór. Habsburgowie robią to pierwsi. Kupują tak kanclerza Szydłowieckiego. Niestety opłacają też kogoś, kogo kojarzymy jako bohatera, hetmana Jana Tarnowskiego. Bona z tym walczy, nie tylko z jakichś ideowych pobudek, ale właśnie dlatego, że jest generalnie wroga Habsburgom. No właśnie, ale z drugiej strony niektórzy historycy uważają, że wielką zasługą Bony było prowadzenie bardziej realistycznej polityki antyhabsburskiej. Jak to tłumaczyć? Proponowała, sugerowała podpowiadała swojemu mężowi nawiązania stosunków dyplomatycznych z Francją w 1519 21 roku, jako głównym rywalem Habsburgów. A następnie zawarcia traktatu polsko-francuskiego w 1524 roku. Czasem patrzymy na Francję przez pryzmat roku 1939, że nam nie pomogła. Nie patrzmy też na Francję przez pryzmat ostatniej afery z Karakalami. Kiedy mówimy o początku XVI wieku, to rywalizacja francusko-habsburska. To była główna oś podziału politycznego w Europie. Ten zwrot antyhabsburski, który proponowała Bona, wiązał się także z jej przeświadczeniem, iż wrogiem dla Polski może być Albrecht Hohenzollern, bardzo ważny gracz na scenie politycznej Europy Północnej i Środkowej. Ten, który jest dla nas wszystkich pamiętny ze sceny hołdu Pruskiego, utrwalonego na wspaniałym płótnie Jana Matejki, gdzie pod sukiennicami krakowskimi możemy podziwiać i króla Zygmunta, i królową Bonę, i właśnie klęczącego w geście lennika Albreta Oenzolerna. Ten wpływowy, bardzo inteligentny władca rzeczywiście starał się... Otoczyć swoimi wpływami dwór w Krakowie także, by przygotować sukces swojej dynastii Hohenzollernów w rywalizacji znów z Jagielonami, Bona i to niebezpieczeństwo dostrzegała i tu próbowała się przeciwstawić wpływom faktycznego wroga Polski, jakim był Albrecht Hohenzollern. I stąd polityka, którą Bona popiera, czy była jej autorką, czy to Zygmunt odpowiada za jej kierunek, to jest kwestia, której nie rozstrzygniemy do końca nigdy, bo Zygmunt przecież od tej polityki się nie odcinał. Próbował raczej równoważyć tę linię konfrontacyjną bardziej w stosunku do Habsburgów reprezentowaną przez Bonę z linią kompromisową, która była bliższa jego temperamentowi. Ale przecież decyduje się na wydanie pierwszej córki, jaką miał z Boną, Izabeli za Zapolję przedstawiciela tej magnackiej rodziny węgierskiej, która próbowała rywalizować z Habsburgami na terenie Węgier po śmierci ostatniego Jagielona na tronie węgierskim Ludwika I. Zapolia był rywalem Zygmunta do korony węgierskiej. Tutaj pojawiła się dwutorowość w polityce zagranicznej, ponieważ Zygmunt swoje, Bona swoje. Czy dwutorowość, czy raczej podwójne zabezpieczenie Zygmunt nie rywalizował już z polią o tron węgierski po śmierci Ludwika. Uważał, że nie może naruszyć formalnie umowy zawartej z Habsburgami. A zatem wygodniejsze było sięganie poprzez córkę, poprzez kombinację matrymonialną, po wpływy na terenie Węgier, niż otwarte rzucenie rękawicy Habsburgom. I tę drogę proponowała Bona, tę drogę ostatecznie wybrano. Dziełem jej życia, czy mistrzowskim posunięciem było to, że doprowadziła do koronacji syna za życia króla. To sytuacja bez precedensu. Tak, to rzeczywiście w naszej historii sytuacja bez precedensu, nie tylko elekcji Viventerega, ale doprowadzenia do koronacji. Od tego właśnie momentu 1530 roku, kiedy jest Dziesięcioletni król Zygmunt August, Zygmunt I nosi przydomek stary, bo jest dwóch formalnie królów w Polsce. Ta sytuacja jednakże niesie ze sobą wielki koszt, który płaci Bona, a mianowicie konfrontację ze szlachecką opinią polityczną, która czuła się upokorzona tym, iż zabrano jej faktycznie prawo możliwości decydowania o wyborze następcy. No bo skoro już jest, no to nie będzie elekcji. Bona, zgodnie z swoją tradycją rodzinną, traktowała tron jako własność dynastii. Przekonała do tego Zygmunta, zresztą Jagiellonowie też chcieli utwierdzić swoje panowanie na tronie w Polsce na zasadzie dynastycznej, a nie elekcyjnej. Zderzało się to z obyczajowością republikańską, która już na dobre zakorzeniła się w szlacheckiej Rzeczpospolitej, bo to pojęcie funkcjonuje wtedy równolegle z królestwem i powodowało, że umocnienie takiego dynastycznego rozwiązania przez Bonę kosztowało ją niepopularność wśród szlachty, która nie chciała tego rodzaju rozwiązania, chciała samodzielnie, zresztą coraz bardziej dojrzale decydować o sprawach królestwa. To już jest czas, kiedy... Powstają zręby tak zwanego ruchu egzekucyjnego. Ta nazwa brzmi groźnie, ale chodziło o bardzo poważny program polityczny, nie o żaden terror. Chodziło o egzekucję dóbr i praw, które królowie z dynastii jagiellońskiej naruszyli lub które rozdali. Ten ruch szlachecki, kształtujący zręby idei dojrzałego obywatelstwa w Polsce, zatroskanych gospodarzy, którzy chcą Upominać się o praworządność naruszaną od czasu do czasu przez królów i o interes całego królestwa, żeby zabrać tym magnatom, których połączył ze swoimi interesami król przez rozdawnictwo dóbr królewskich, by odzyskać dobro wspólne dla Rzeczpospolitej. Zygmunt Stary zmarł w 1548 roku, Bona przeżyła go 9 lat, zmarła w 1557, ale pokłócona ze swoim synem opuściła Polskę, wywiozła ogromny majątek. Jak niektórzy uważają ograbiła nasz kraj, a zmarła w tajemniczych okolicznościach, podobno została otruta przez Habsburgów, którzy przejęli później jej dobra. A było co przejmować? To po części prawda, po części legenda. Prawdą jest, że Bona skłóciła się ostatecznie ze swoim ukochanym synem i to była na pewno jej największa tragedia, której symbolem stał się konflikt z synem w związku z jego orzenkiem, z barbarą Radziwiłówną, rozwódką panną podejrzanej, można tak powiedzieć, obyczajowości i oczywiście nie przynoszącą nic dobrego z punktu widzenia interesów królestwa. To zderzenie między matką a synem stało się głównym powodem decyzji Bony o wyjeździe z królestwa w 1556 roku. Powrót do Włoch, do Bari nie wiązał się jednak z wywiezieniem niczego poza tym, co do Bony należało. Bona, przypomnijmy, przywiozła do Królestwa Polskiego 100 tysięcy dukatów w Wianie, ruchomości, bogate stroje, wyposażenie, warte przynajmniej połowę jeszcze tej sumy, czyli około dodatkowych 50 tysięcy dukatów. Zarobiwszy na bardzo gospodarnym prowadzeniu swoich ziem, księstw, bo ona dysponowała rzeczywiście bardzo dużymi pieniędzmi, które do niej należały, które wzięła do Włoch i które stały się bardzo łakomym kąskiem, tak jak pani powiedziała, dla Habsburgów. Konkretnie pożyczył jej od niej król Filip II, słynny wódz kontrreformacji europejskiej. Nie doszły zdobywca Anglii, żeby mieć pieniądze na walkę z reformacją w całej Europie. Nie wystarczyło Filipowi bogactw Nowego Świata Meksyku, Ameryki Południowej ale pożyczył także 430 tysięcy dukatów od królowej Bony. I to są właśnie słynne sumy neapolitańskie o zwrot których królestwo polskie będzie ubiegało się bezskutecznie, właściwie do czasów napoleońskich. To tworzyło razem tę legendę, że Bona jakoś obrabowała Polskę. Nie stroje się tutaj w szaty obrońcy królowej Bony pod każdym względem, bo była na pewno osobowością niepasującą do obyczajowości politycznej Rzeczpospolitej. Choć jej roztropność w rozpoznaniu sytuacji międzynarodowej, zagrożeń jakie z niej płynęły dla Polski jest godna uznania. Bona jednakże na pewno nie zasługuje na tak czarną legendę jaka ją w dużej części naszej tradycji otoczyła kiedy sławimy Barbarę Radziwiłówną, kiedy patrzymy na tragedię Alojzego Felińskiego pod tym samym tytułem, czy obraz Matejki, który romantyzuje postać Barbary i jej romansu z Zygmuntem Augustem. Oczywiście źle patrzymy na tę staruchę wstrętną z Włoch, teściową, która nie pozwala rozwinąć się pięknej miłości syna i ślicznej Litwinki, ale Bona... Powinna nam się chyba jednak kojarzyć z tym, co najwspanialsze i najtrwalsze w jej dziedzictwie. To jest przebudowa Wawelu. To jest sprowadzenie tej pięknej włoskiej kultury, która przyjmie się na dworze w Krakowie, stanie się częścią naszej kultury. I te nowe warzywa, te orzechy włoskie... Te obyczaje, stroje, tańce, ta wspaniałość dworu krakowskiego, ten fenomenalny, najpiękniejszy moim zdaniem na świecie dziedziniec zamkowy, jaki znajduje się na Wawelu od czasu przebudowy w czasach Zygmunta i królowej Bony, aż po kaplicę Zygmuntowską, w której nie znajdzie się miejsce dla Bony, ale w której spoczywa jej mąż i jej syn. To wszystko zawdzięczamy ślubowi Polaka z Włoszką, którego Okrągłą, pięćsetną rocznicę będziemy obchodzili w 2018 roku i o tej rocznicy w roku rocznic nie zapomnijmy. Ta kombinacja pewnie przyniosła czasem konflikty w wyborze metod prowadzenia polityki zagranicznej, ale sprawiła, że Polska rozwijała się wspaniale, stabilnie i jednocześnie otwierając się na nowe prądy kulturowe, które uczynią z Polski drugiej połowy XVI wieku jeden z najwspanialszych krajów na mapie Europy. To był dla Polski Złoty Wiek. Historia Żywa Bohaterami kolejnej audycji będą król Zygmunt August oraz poeta Jan Kochanowski, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie. Jak wpłynęli na dzieje Polski, o tym za tydzień po godzinie 15. Z przyjemnością Państwa zapraszam. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskieradio.pl. Ukośnik 1. Polecam Dorota Truszczak.